Minęła 14. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Rząd przyjął ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej. Prymas Polski odpowiada na krytykę papieża przez prezydenta USA. Dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Rząd inwestuje w wojska medyczne. To rozwiązanie nie tylko na czas wojny, ale też pokoju, mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To on podczas nieobecności premiera prowadził dziś obrad rządu. Ministrowie zdecydowali o reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Skąd ta decyzja i jakie cele stawia sobie resort obrony to pytania do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na konferencji prasowej, że wojna na Ukrainie pokazuje jak kluczowe znaczenie mają wojska medyczne. Przy czym to rozwiązanie, które jest niezbędne w czasie zagrożenia, a w czasie pokoju służy wszystkim obywatelom. Dlatego konieczność odbudowania, odtworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która dwie dekady temu została zamknięta. Mamy najlepszych lekarzy, mamy wspaniały personel, mamy wspaniałe osiągnięcia naukowe w Wojskowym Instytucie Medycznym, w innym w szpitalach wojskowych, w klinikach wojskowych. To działa dobrze. Naszą ambicją jest posiadanie szpitala wojskowego w każdym województwie. Dzisiaj jeszcze tak nie jest, a do tego potrzebne są kadry medyczne, tłumaczył wicepremier. Uczelnia zacznie działać w lipcu tego roku, przy czym studenci mają rozpocząć naukę najpóźniej rok później. Braki kadrowe w Wojskowej Służbie Zdrowia sięgają nawet 60% w zależności od specjalizacji. Największe deficyty dotyczą chirurgii urazowej, anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Hańba po zaangażowaniu w węgierskie wybory pozostanie z pisem, tak ocenia premier Donald Tusk. Szef rządu, który składa wizytę w Japonii wskazał, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą komentować wygranej Petera Medziara w wyborach na Węgrzech. Jak obserwuję co się dzieje, czy to w internecie, czy w mediach, no to najwyraźniej zatkało kakao. No, dostali naprawdę bardzo mocny cios i zasłużyli na to. Ja się nie dziwię, że dzisiaj chcą połknąć język, chowają się po kątach, ale ta hańba z nimi zostanie na długo. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skomentował przegraną Wiktora Orbana na Węgrzech. To jest szczególna sytuacja po 16 latach władzy, no i po tych 16 latach już jest pełne zmęczenie. Na pewno prawica cieszyłaby się, gdyby wygrał, ale jeżeli chodzi o osłabianie, no to bez przesady. Węgierskie wybory parlamentarne wygrała opozycyjna partia TISA Petera Madziara uzyskując ponad dwie trzecie mandatów. A lider partii TISA przyjął właśnie zaproszenie prezydenta Węgier. Na spotkanie jednocześnie wezwał go do jak najszybszego zwołania pierwszej sesji parlamentu, powołania go na stanowisko premiera i złożenia rezygnacji.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 Premas Polski Wojciech Polak deklaruje pełną solidarność z papieżem. W ten sposób odniósł się do krytyki Leona XIV przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent USA zarzucił papieżowi, że myli się w kwestiach przestępczości i polityki zagranicznej. Razem z papieżem Leonem XIV wołamy o pokój na świecie, mówi prymas Polski. Dzisiaj, kiedy papież jest też w taki czy inny sposób atakowany, na pewno chcemy być z nim i to jest nasz wyraz solidarności nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w naszej pamięci o nim. Teraz zresztą odbywa wspaniałą podróż apostolską po Afryce i także mówi, przyszłość należy do mężczyzn i kobiet, którzy żyją w pokoju. Papież Leon XIV odnosząc się do słów prezydenta Donalda Trumpa przypomniał, że nie jest politykiem i będzie dalej apelował o pokój na świecie. Dziś obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto ma zwrócić uwagę na los osób, które straciły dach nad głową. Przeprowadzone na początku marca liczenie osób bezdomnych wykazało, że tylko na Podkarpaciu w kryzysie bezdomności żyje ponad 1200 osób. Nie miałem całej pracy, zadłużenie lokatorskie. W spółdzielni dostałem eksmisję. Każdemu się życie i noga poślizgnie, tak można powiedzieć i tak dalej. Złożyło się tak, że zostałem bez pracy. No, w późniejszym okresie to oczywiście nie było za co płacić mieszkania. No i niestety eksmisja. Alkohol, brak pracy, no i różne komplikacje. Nie? Pierwsze obchody święta ludzi bezdomnych zorganizowano dokładnie 30 lat temu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Deszcz może popadać w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu miejscami w centrum oraz na południu. Na termometrach teraz od 9 stopni w okolicach Koszalina, 14 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr w północnej połowie kraju okresami dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1008 hektopaskali.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 To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan, szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze ok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 Jeśli to środa, to jesteśmy w Krakowie. Program w samopołudnie nadajemy z Muzeum Manga i Wieży Mariackiej. Zapraszam, Karol Surówka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Znowu, y, a to już to, to, to, to powinna być tradycja, wiesz, przyłapanie Wojciechowskiego na, na nuceniu. Dzień dobry Państwu, jesteśmy 13 minut po godzinie 14. Co to dzisiaj? Wtorek, 14 dzień kwietnia, wtorkowe wydanie Folderu Urban. Co ty kręcisz znowu? No bo muszę Państwu powiedzieć, że mamy taki... Właściwie ten problem pojawia się często. Jak siada. Opada ci mikrofon? To opadam mikrofon. Nie wiem, co to ma znaczyć, Czy ale. Zaraz, zaraz męska ręka sięgnie tam. To powiedz po tego. Czy też by dała radę, jak mnie mam? No, no, jak jak mm. widać, jak daje radę, wisi mikrofon, <śmiech> musisz podtrzymywać ręką. Ula Kaczyńska. zapraszamy. Folder Ulubione. To, to jest tak, proszę państwa, że nasze mikrofony są ruchome, muszą się dostosować do różnych wzrostów, temperamentów yy, i mają statywy i Ula poluzowała statyw, no nie to, że tu się wszystko sypie. Nie no, chyba, że chodzi to ty o... mów, a ja dokręcę. To chyba, że chodzi o to, że wiesz, jak my siadamy przy tych mikrofonach i zaczynamy rozmawiać, to wraz z, z ze spadkiem jakości dyskusji spadają też mikrofony, nie sądzisz? Marcin nie może mówić, bo teraz jest bardziej, moje, bliżej mojego mo mikrofonu. Po nie powinien się ruszać. No i teraz to mi pan zrobił, panie redaktorze. Pięknie dziękuję. Mogę... Yy, Siedzieć wyprostowana i mówić do Państwa. Wajda Iwaszkiewicz, piękna rzecz. O tym m.in. za chwilę w folderze ulubione. W drugiej godzinie powiemy między innymi o premierze nowego sezonu serialu Euforia i nie zapomnimy... Dużo kontrowersji, dużo, dużo. Słyszałem, że kiepskie i nie mówią, że. No zobaczymy. Natomiast mhm. Marta Zimkiewicz przyjdzie i powie, natomiast zaczynamy od nowości, o której chciałabyś powiedzieć Państwu na pewno parę słów. Daliwa to jest artystka, która kiedyś pojawiła się w muzycznej jedynce, która snuje przepiękne opowieści o miłości, o bólu istnienia, o tym wszystkim, o czym śpiewa się piękne tak, piosenki. Tak, tak. Robi to w wyjątkowy sposób i do dziś zachodzę w głowę, Jakie głosy albo brzmienie, których głosów słyszę w jej głosie? Może państwo pomogą, czy to jest późna Hanna Banaszak, a może Alicja Majewska? No, na pewno są to lata 80. Jeśli państwu coś przyjdzie do głowy, to proszę pisać. Nasz profil na Facebooku jest do państwa dyspozycji, a to jest zupełnie nowa piosenka od Daliwy. Sól na ranę. Lej mi miód na serce. Syp na rany sól Między każdym wersem Do mnie mów Nic z tego nie będzie To ostatni kurs Zdecyduj się wreszcie Co chcesz tego jeszcze raz Możemy pójść do Ciebie później zgać. Za sobą światło, kiedy miga, miga Kiedy miga, miga Ciągle nie mogę spać Bo wpadasz coraz częściej strach się bać. Co zrobimy bez siebie dziś?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 I can... Tangent Bangans przed momentem w audycji folder ulubione, prawie 20 minut po godzinie 14. Dziś wybierzemy się do miejsca, w którym jak wieść gminna niesie, żeby pracować, to trzeba mieć na imię Agata, wiesz? Mhm, jest, tak zauważyłem. Jest, jest zauważyłem. takie miasto, więc ani my, jest takie miejsce, ani my, e, ani nie nasza wydawczyni, szans. nawet Krzysztof, który realizuje audycję, też się tam nie załapie, a one, owszem. Agata Kościelna-Radkowska, dyrektorka tego miejsca i Agata haruba hadryś reprezentująca, pracująca w tym że miejscu, a to miejsce to. Miejsce jest wyjątkowe, to muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w stawisku. Gdzie, leżą, gdzie leży stawisko? Dzień dobry. Dzień dobry panią. Dzień do... e, Warszawa leży pod stawiskiem, które jest umiejscowione w gminie Podkowa Leśna. Ładnie, ładnie, bardzo. <laughs> Powiat Grodziski. Co się wydarzyło w tym miejscu? Jaką ona odgrywa rolę w historii Polski i w historii polskiej kultury? Stawisko to takie miejsce, posiadłość, bo to nie tylko dom, to jeszcze 17 hektarów pięknego parku zabytkowego wokół domu. To miejsce, w którym od 1928 roku przez ponad 50 lat mieszkał Jarosław Iwaszkiewicz ze swoją żoną. Oraz y, liczną rodziną, ale to ta dwójka lokatorów była tam zawsze od zarania do, same, do końca, do śmierci. Tak, i oni zostali w, te, w tym miejscu po dziś, bo mamy ich w nazwie jako patronów, właśnie Annę Jarosława Iwaszkiewiczów. I to było naprawdę i jest, śmiem twierdzić, bardzo szczególne y, miejsce na mapie kulturalnej Polski, jak to się ładnie mówi. Ale rzeczywiście to było takie miejsce, w którym y, do Jarosława i do Anny przyjeżdżali odwiedzali stawisko w zasadzie, no, wszystkie znane nazwiska, najbardziej znane z historii polskiej kultury, wtedy tam był po prostu były łatwiej, gdyby, wtedy był wezmiesz... Te, ta, o, gdyby wtedy był Instagram. Tak, gdyby wtedy był Instagram, ale pewnie by tam... nie pisaliby wtedy tylu listów. A to tak, to nasze archiwum rękopiśmiennicze, dzięki temu jest o wiele bogatsze. Tak. A listy o, tak. z Wajdą są w tym archiwum? Także, także, także i te listy właśnie z Wajdą będzie można już niedługo oglądać u nas w stawisku. Umarzyłem więc sobie piękny film. Z czego to cytat? Oprócz tego, że to nazwa wystawy. No tak, no właśnie jest to cytat z listu, e, który pisał Andrzej Wajda do Jarosława Iwaszkiewicza. Pisał go we Francji w lipcu w 78 roku, bo oni... E, po, cofnijmy się troszkę właśnie od panien z Wilka wstecz. Mm -hmm. Ich relacja trwała od 1970 roku, kiedy to zaczęli jakby Współpraca rozmowę o, o, o, tak, o, Brzeźnie, o mm -hmm. Brzeziny Andrzej Wejda zrobił kilka filmów, które stały się ekranizacjami książek Jarosława Iwaszkiewicza. Natomiast sama historia panien z Wilka to jest historia ogólnoeuropejska, bo pamiętam, gdzie Jarosław Iwaszkiewicz pisał te. Te, te powieść. On ją pisał, właściwie kończył ją pisać w Syrakuzach, w takim hotelu, w którym do dziś można obejrzeć sobie jego, hot, jego pokój, z którego widział piękny widok na, na morze. Mm. Dziś ten hotel to jest jedna z najdroższych rezydencji hotelowych <gry> na Sycylii, ale jeśli państwo będą, to tam wpuszczają. Można sobie... Oczywiście. Rozejrzałam się po, po tym miejscu, no ale też sam film, kiedy już był kręcony, był kopro, koprodukcją polsko-francuską. I jeżeli chodzi o akcenty międzynarodowe panien Zwilka, to rzeczywiście możemy też przypomnieć o tym, że ten film miał nominację do Oscara. Mhm. Więc jakby weszliśmy może w ogóle poza ocean. I teraz możemy obejrzeć, znaczy wrócić do tego filmu i zobaczyć, jak on powstał. Poznać kulisy. Tak, tak. Tak, no, ta, historia, ta historia spotkania Wajdy i Waszkiewicza jest znacznie dłuższa i, i szersza niż tylko współpraca przy no, jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej kinematografii, czyli Naprawdę. Pandach z Wilka. I zaczęła się tak jak już wspomniałyśmy przy Brzezinie, ale rzeczywiście to te panny z Wilka wybraliśmy z Filmoteką Narodową. Instytutem audio z Instytutem tak, audiowizualnym jako taką wizytówkę roku Wajdy u nas w stawisku. I przygotowujemy właśnie wystawę, na której chcemy pokazać zdjęcia, to się nazywają werki, prawda Agata? Tak, czyli fotosy z planu, mhm. tak jest bardziej werki. obrazowo, żebyśmy sobie werkę, tak? Autorstwa Renaty Pajchel. Renata Pajchel to była wieloletnia współpracownica Andrzeja Wajdy i jeżeli my albo państwo kojarzycie jakieś filmy, to często myślimy właśnie o obrazami, obrazami, które tak. ona robiła jako, jako dokumentalistka. Pracowała z Wajdą na, na planach 20 jego produkcji, więc jakby uzbierało się tego i między innymi też dokumentowała produkcję panien z i co możemy zobaczyć na tych zdjęciach, fotosach, Andrzeja Wajda w pracy, czy ekipę, tak, czy jakieś zaskakujące sytuacje? Tak, to też, sytuacje, co tak, się to tam też dzieje? są tam, takie sceny, gdzie widzimy właśnie jakieś takie gestykulacje ożywione, co, czyli mhm. jakby jak mówiliśmy o tym Instagramie dzisiaj i o mediach społecznościowych, to. Czyli backstage. <coughs> Cały backstage, właśnie wtedy robiła to Renata Halli. I po prostu, to, jeżeli ktoś na przykład sobie czytał reportaż z planu Tadeusza Sobolewskiego w magazynie kino, no to był on zazwyczaj ilustrowany właśnie. Tak, to w, prawda kto interesował się filmem, filmem polskim. Tak. Rzeczywiście i czytał magazyn kino, tak, to miał to, okazję przenieść się tak. na plany I, filmów I te, i te Oj, fotosy wtedy też funkcjonowały na przykład jako część materiałów promocyjnych. Tak. To, co jest w ogóle ciekawe i też dla nas bardzo fascynujące, to jak z Filmoteką Narodową, której zespół pozdrawiamy, e, pracowaliśmy nad koncepcją wystawy, e, to e, okazało się, że jedno takie jest zdjęcie, które do nas powraca i jakoś szczególnie nam się kojarzy z klimatem z Wilka. Zresztą to Wykorzystaliśmy też na plakacie e, promującym wystawę i tam jest taka scena, gdzie e, Daniel Ozbryski właśnie w roli Wiktora Rubena pochyla się nad, e, nad Tunią. No i oni sobie leżą w tej trawie i to takie wszystko oniryczne jest y, ten klimat tego złamanego lata, prawda? I okazuje się, że w ogóle ten fotos, y, ta scena nie, nie znalazła się w filmie. I to jest niesamowite, bo, <laughs> bo jakby wszyscy to tak kojarzą i to też pokazuje, jak te fotosy żyły sobie w własnym tak, też W tej naszej świadomości publicznej, odbiorców kultury, gdzie to się już potem przenika. Film i fotosy. Te wystawy, o których dziś rozmawiamy, będzie można obejrzeć w Muzeum imienia Anny Jarosława i Waszkiewiczów w Stawisku bogaty program będzie towarzyszył tej wystawie o programie za chwilę, ale I o także poszukiwaniach archiwum, tak, o tym co można o cuda, znaleźć co w archiwum. Wy tam macie jeszcze rozmawiamy z Agatą Kościelną-Ratowską, dyrektorką muzeum w Stawisku oraz Agatą Harubą, Hadryś. Do rozmowy wrócimy za chwilę. płytko i nie wiem nic nie wiem nic nie wiem nic. więc błagam ze mi deszcz choćby w słonej wody bym złapał ster Psa, na tych wodach, które cię znać Jesteś jak przybrzeżna strać. Ty jesteś jak przybrzeżna straść W miłość tworzy mosty tam gdzie to jest niemożliwe Wystarczy tylko Więc proszę cię Proszę cię bądź przez moment tylko trochę bliżej tylko trochę Krop Machine. Clark Machine. <laughs> Takie rzeczy mamy wyćwiczone. Robimy tak i na 3-4. Igo debiutował w tym zespole. To było właściwie jego, i to była jego formacja. Tak, no pamiętam, i piękna pamiętam. muzyka. Tutaj gościnnie z Jareckim, Jareckim na wokalu. A my teraz wracamy do stawiska. Wracamy do stawiska. Z nami Agata Kościelna-Ratowska, dyrektorka Muzeum w Stawisku oraz Agata Haruba-Hadryś z promocji tej właśnie instytucji. Dział propagandy, jak to dziewczyny dział Jednoosobowy dział promocji, prężnie działający bardzo. Czy dział promocji współpracuje z archiwum często? Nachodzę, tak, Nachodzę i staram się, staram się wyciągać różne rzeczy od moich kolegów i, i koleżanek. A jest co, a jest co? Zdarza się, że znajdujecie rzeczy, na które, które same was zaskakują. Znajdują. Ja nie znajduję, ja tylko opowiadam światło, z wielką przyjemnością. No dobrze, to pochwalcie. się no, w jakich dobrze, okolicznościach. Powiadam, o co chodzi w no, powiedzcie, powiedzcie. No co? rzeczywiście takie znalezisko miało miejsce. W, w ostatnich miesiącach. Tak, pod koniec. Pod Jeszcze koniec... Przed waszą po waszej wizycie tutaj Tak, już. tak. O, tak. Przygotowywaliśmy kolejną edycję naszego festiwalu jesiennego, e, późno e, która dotyczyła Dani. I w tych zapiskach duńskich Robert Papieski, opiekun naszego archi archiwum rękopiśmiennego i badacz twórczości Waszkiewicza, e, natknął się w zeszycie, który kompletnie nie dotyczy, dotyczy Danii. Nie, nie dotyczy niczego innego, a przynajmniej tytuł na to wskazywał, znalazł nieznane dotąd opowiadanie. Znaczy rzuciło mu się w oczy, że on go nie zna. Więc jak Robert nie zna, no to pewnie mhm. rzeczywiście ono jest nieznane. Ale, ale to było chciałam, na kartkach? W zeszycie? W zeszycie pięknie napisane. Y, pięknym y, y, stylem pisma Iwaszkiewicza, bez skreśleń. Tam jest to, to jest w ogóle charakterystyczna I cecha solidy. pisarstwa tego wybitnego pisarza. On po prostu nie kreślił. E, tam jest jedno skreślenie, które zresztą prezentowaliśmy, e, ten rękopis i pokazywaliśmy to hmm. miejsce. Tylko w marcu. Mhm. E, no, i Robert y, sprawdzał, sprawdzał, czy na pewno to nigdy nie było opublikowane. Bo to, że to był rękopis Iwaszkiewicza, było dość oczywiste, bo, bo to pismo jest nie do podrobienia i. Um, tak, i to nie ulegało wątpliwości. To nie ulegało wątpliwości, Tylko, tak. tylko były różne scenariusze, bo m, tak jak mówiła Agata, były trzy zeszyty, gdzie on zbierał eseje do Gniazda Łabędzi. To był właśnie z, z, taki zbiór wspomnień z okresu, kiedy w latach 30. był na placówce dyplomatycznej w Kopenhadze. w Kopenhadze. I pisał to w latach 60. -tych. Pisał to zresztą. E, we Włoszech. Część oczywiście z tego. Stormy nie działa, tak. No i właśnie to, co zwróciło uwagę Roberta, to, że nie kojarzył takiego opowiadania, ale mogło też tak być, że Iwaszkiewicz zmienił tytuł, prawda? Opowi a opowiadanie gdzieś się ukazało pod zmienionym. Albo że mogło być po prostu rozdziałem. I okazało się, że innej jednak nie książki. było nic. No i po tym całym okresie długotrwałym, sprawdzania i weryfikowania, um, okazało się, że jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. I po 65 latach. Okazało się jakby do czytelników. Światło do dzienne świata, ujrzało. Tak, tak ale, ale Zupełnie my, nieznane opowiadanie pod tak, tytułem starość. ale My jesteśmy przekonani, że to naprawdę nie był przypadek. Znaczy, bo Itaszkiewicz albo o, o tym opowiadaniu zapomniał, rzeczywiście nie pamiętał, gdzie je zapisał. Albo celowo schował. Albo po prostu uznał, że to nie jest czas na no to jeszcze jego nie jest moment na edycję. W każdym razie, no przez te lata, kilkadziesiąt lat, to opowiadanie naprawdę zyskało na aktualności. Ja bym już pana Roberta zamknęła w tym archiwum i powiedziała, "Dup, grzeb, szukaj, na pewno coś jeszcze znajdziemy. Gdzie możemy przeczytać Starość? Jest taka e, możliwość? Starość jest w tej chwili m, została opublikowana w lutowym m, numerze m, twórczości, bo lutowy numer tradycyjnie poświęcony jest Iwaszkiewiczowi i to m, tam możemy, możemy zakupić twórczość i tam przeczytać całość opowiadania, ale było myśl Myśmy też je prezentowali, tylko w formie ustnej. <grym> Przeczytane przez mistrza yy, z Olafa Lubaszenko. Tak, to było tak jakby pierwsze takie publiczne wykonanie i zarejestrowaliśmy to w marcu yy, i jest dostępne na naszym kanale YouTube. Pomyślałyście, żeby to wydać może? My byśmy bardzo chętnie wszystko wydawały, ale tylko nie, ma nie mamy na to takich środków, tak. To na żeby, wydać, na, żeby, na, żeby działalność wydać nie mamy, ale, ale liczymy na to, że na pewno wydawcy się zainteresują tak. i nie tylko wydawcy. Um, mamy nadzieję, że taki spektakl telewizji może, czyli nie było drodzy powstanie. Drodzy A, twórcy, słuchowisko, radiowe. słuchowisko radiowe. Mamy oczywiście. powieść e, niepublikowaną wcześniej Waszkiewiczak, to co z tym zrobi. Powiedziałam, nie mm -hmm. przepraszam oczywiście. Zachęcamy mm, jak najbardziej. Proszę kontakty i bardzo aktualne, naprawdę. To tak, tak. I właśnie my się też yy, na tym bardzo zrobiło na nas sprażanie właśnie to, o czym mówi Agata, że, że w latach 60-tych y, czytelnik nie miałby takich punktów odniesienia, jak ma czytelnik w 2026 roku, gdzie dużo się właśnie mówi o tej starości, o tym, co się z nami zmienia. Też o tym, jak my jaki stawiamy opór czasowi i czy jesteśmy w stanie się z tym pogodzić i kiedy jakby tracimy ten kontakt z otoczeniem. kiedy otoczenie, I jak otoczenie traktuje nas no osobę. starszą no, osobę. Jesteśmy bardzo ciekawe dalszych losów tego opowiadania. Opowiadanie Starość, odnaleziony, nowy tekst Jarosława Iwaszkiewicza. To teraz powiemy krótko. Zapraszamy do stawiska. Wystawa, o której mówiliśmy dziś, to Wajda Iwaszkiewicz umarzyłem, więc sobie piękny film Panny z Wilka w obiektywie Renaty Re Pajchel. W niedzielę będzie można spotkać się z moją promotorką pracy magisterskiej. Doktor habilitowana Grażyna Stachówna przyjedzie i opowie, a ona o Pannach z Wilka wie naprawdę wszystko. A my się w na letnisko. Jeszcze do dodamy, że, że z nią tak, spotkanie będzie również z Mają Komorowską. No, to wszystko. To jesteśmy roli <śmiech> <dogadani. śmiech> no, Joli. No, no. I tak, i cały program takich wydarzeń towarzyszących na tej właśnie stronie. Wystawie jest na stronie www.stawisko.pl Widzę, że dziewczyny nie zarejestrowały. No, i będziemy u was w wakacje. Będziemy na letnisku. <śmiech> Oczekujemy wygodnego koca. I potwierdzenia wpadamy. I, potwierdzenia I, potwierdzenia w wpadamy i jakiegoś kompotu i jabłek. Kosz jabłek ekologiczny. Zapraszamy. Wchodzimy. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy ślicznie. W do zobaczenia i do słyszenia. Agata Kościelna Ratowska, dyrektorka Muzeum w Stawisku, i Agata Haruba Hadryś z promocji Muzeum w Stawisku. Dziękujemy, zapraszamy ponownie, ale my będziemy pierwsi. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way I have Open up the window, let some air to this room I think Mama's choking from the smell of stale perfume And the cigarette you're smoking about to scare me half to death Open up the window, let me catch my breath Mama told me not to come Mama told me not to come Someone's knocking at the door, I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor, I've seen so many things I ain't never seen before, don't know what it is but I don't wanna see no more, Mama told me not to come, Mama told me not to come, Mama told me she, she said that in the way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 Żebyś dobrze się miał, zdobyłeś szczyty już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te.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 Kaśka Słuchacka, Szum. E, że to moja ulubiona? No dobrze, to powiem. Tak powiedziałem, Uli, proszę państwa, to moja ukochana piosenka Kaśki Sochackiej, choć o rozstaniu, ale przepiękna. Czytam, bo lubię. Pachnie nowymi książkami. Dzisiaj o amerykańskiej powieści Hala Bota wśród przyjaciół ukazującej przyjaźń dwóch nowojorczyków w średnim wieku, którą komplikuje pewne zdarzenie w czasie weekendu spędzanego z rodzinami obu bohaterów. Debiutancka książka autora zachwyciła brytyjską i amerykańską krytykę, ale zachwyciła także, a może przede wszystkim, Magdę Mikołajczuk. Miłość romantyczna odcina od reszty świata. Ludzie łączą się w pary i znikają. A przyjaźń jest drabiną. To coś, po czym się wspinasz. To splecione w koszyczek dłonie, dzięki którym możesz zobaczyć, co jest za płotem. Takie zdanie pada w amerykańskiej powieści autorstwa Hala Ebota zatytułowanej Wśród Przyjaciół. Powieści o przyjaźni, która zostaje wystawiona na próbę naprawdę wielkiego kalibru. Powieści, której przenikliwość, niebanalność i językowe mistrzostwo jest doprawdy imponujące. Powieści, której bohaterowie zachodzą nam za skórę i zostają w głowie na długo. A to dzięki temu, że wchodzimy w ich umysły i serca naprawdę do głębi. Tak głęboko, że momentami czujemy się nieswojo. Mamy tu dwóch pięćdziesięciolatków, którzy przyjaźnią się od czasów studiów i jak sami mówią, taka przyjaźń jak ich prawie się nie zdarza. Wiedzą o sobie wszystko, ale czy rzeczywiście w czasie pewnego weekendu, który spędzają w domu jednego z nich ze swoimi żonami i dwiema nastoletnimi córkami, zdarza się coś bardzo złego? Niezrozumiałego i niszczącego dla całej szóstki. Coś, co każe zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście o kimkolwiek możemy powiedzieć, że go znamy na wylot, że damy sobie za niego rękę uciąć, że wiemy na pewno, że tego i tego by nie zrobił. Tyle jeśli chodzi o fabułę, bo gdybym powiedziała więcej, odebrałabym Państwu dużą część intensywnego, ważnego, czytelniczego doświadczenia. Ale nie fabuła jest tutaj moim zdaniem najważniejsza, zwłaszcza, że wybór tego zwrotnego, niszczącego dla wszystkich wydarzenia nie jest specjalnie oryginalny jako pomysł literacki. Oryginalny natomiast i naprawdę znakomity jest sposób opowiadania o relacjach między tymi głównymi dwoma przyjaciółmi, między nimi a ich żonami, między rodzicami a dziećmi. Autor tka ten obraz z poplątanych nitek, jakimi są sytuacje niezrozumienia. Gdy ktoś poczuł się zraniony, ponieważ ktoś bliski powiedział to i to, bo zażartował z tego i z tego. Znamy to z życia, prawda? Coś nas uraziło, a druga strona mówi, naprawdę przecież to nic nieznaczący drobiazg, o co ci chodzi? A tutaj mamy wgryzanie się w te pozornie nic nieznaczące drobiazgi i to daje efekt absolutnie fantastycznej głębi psychologicznej połączonej z absolutnie fantastycznym stylem literackim. Konkretnym, czasem nieco poetyckim, pozwalający nam natychmiast rozumieć kotłowaninę i myśli każdego uczestnika tej skomplikowanej układanki. Układanki, w której jest i kulejąca miłość, jest nadszarpnięta przyjaźń, jest zamykanie uszu na niewygodne prawdy dotyczące naszych bliskich i jest rywalizacja w różnych odcieniach. Dużo czytam, ale dawno żadna książka nie sprawiła, że po przeczytaniu ostatniej strony długo siedziałam, jak o miała. I to nie dlatego, że na tej ostatniej stronie zdarzyło się w fabule coś zaskakującego. Nie. Sprawiła to każda z poprzednio przeczytanych stron powieści Hala Ebota wśród przyjaciół. Jedynka. Polskie Radio. Za 13 minut będzie godzina 15. Ten utwór pojawił się w kontekście filmowym. Tak. A ponieważ o filmach będziemy mówić także po godzinie 15, to postanowiliśmy zaprezentować Państwu wersję oryginalną Romeo i Julia. To był taki, taka adaptacja. Świetna muzyka. Tak. No i m.in. ten utwór, który w oryginale wykonuje Candy Staten, a tę wersję filmową Kim Mazel. Mm. You count up the years And they will be filled with tears Love only breaks up To start over again You'll get the babies But you won't have your man Za to,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 14-19 kwietnia transmisje na antenie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia Chopin. Na festiwal zaprasza Kawa Polska, producent fortepianów mistrzowskich Shigeru Kawa i sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina.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 Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Na Pomorzu na S6 między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin w Straszynie zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Tylko, że tutaj jest też remont przy węźle Rusocin i niestety od Straszyna do Rusocina właśnie w kierunku południowym, czyli jadąc w kierunku Łodzi albo A1 jest korek i on niestety przez to zdarzenie się wydłuża. To 343 km S6. Tu awaria ciężarów utrudnia przejazd. I to nie jedyne utrudnienia spowodowane przez samochód ciężarowy. Tym razem zgłoszenie od naszego słuchacza z A4. Dzień dobry, ja chciałem poinformować, że na A4 w kierunku Tarnowa na 480 km w takim delikatnym łuku na awaryjnym pasie stoi ciężarówka zepsuta. Trochę wystaje na prawy pas, więc tam należałoby uważać, więc ostrożnie na wszystko. W Małopolsce zostajemy. Droga Krajowa numer 44 wciąż jest zablokowana między Oświęcimiem a Zatorem we Włosienice, gdzie doszło do dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Służby informują, że przy przejazd jest zupełnie niemożliwy, natomiast tutaj uruchomiono ruch na przemian jednym pasem, bo korek nie jest już tak pokaźny jak jeszcze na przykład godzinę temu. Droga Krajowa nr 78 w Śląskiem zablokowana od samego rana między Tarnowskimi Górami a Siewierzem w pobliżu miejscowości Świerklaniec. Tutaj przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, w skutek którego jedna osoba zginęła, a dwie osoby zostały ranne. Na 85 km droga jest zablokowana od 7 rano i trzeba jechać objazdem jadąc od tarnowskiej gór jedziemy drogami wojewódzkimi 908 i 912 a w przeciwną stronę ulicami Świerklańca